Molium, wyznania Mola Książkowego. Nowy podcast eksperymentalny. Albo audycja eksperymentalna, jak wolisz. Nowy podcast DJ-a, proszę Państwa. <grybujesz> Całkowicie spontaniczne przedsięwzięcie, które nagrywa mnie jako z marszu, podążając za własną ekscytację, jak to niektórzy mówią za własną inspiracją. Jest to dosyć um, spontaniczne przedsięwzięcie, które chodziło mi po głowie już od pewnego czasu. Niemniej jednak tak naprawdę przekonany czy nakręcony do tego pomysłu poczułem się wczoraj <grym> z pewną pomocą kiedy po raz kolejny Prawdopodobnie sobie Rozmyślałem, obracałem Tą koncepcję w myślach W głowie Wiecie i, I miałem wątpliwości Nie byłem przekonany Do tej idei tak Do końca, czy wystarczająco Głównie Dlatego, a może Między innymi dlatego, iż o książkach zwykłem już pisywać. Od dawna. To było dokładnie tak, że kiedyś, kiedyś, kiedyś, dawno temu, um, jakoś w pierwszych latach dwutysięcznych, kiedy to były pierwsze lata istnienia mojej strony domowej, czy powinienem, że pierwsze lata istnienia moich stron domowych, dlatego, że Miałem trochę wersji tych stron. Więc w tamtym czasie na tej stronie domowej publikowałem sobie różne rzeczy. Opowiadania, wiersze, różne artykuły, a wśród nich również i wrażenia z lektury. To nie były, słuchajcie, takie konwencjonalne, stereotypowe recenzje książek, które czytałem tyż jakoś tak koncepcja recenzji nie leżała mi. Wiecie, jak tak czytałem z biegiem lat później nawet recenzje książek w różnych źródłach, w różnych miejscach publikowane, to odnosiłem nierzadko jakieś takie wrażenie sztuczności, pobieżności również dystansu. Może o to tak naprawdę najbardziej w tym wszystkim chodzi, o ten dystans. Dla mnie książki, czytanie książek, literatura to była zawsze pasja, głęboka, intensywna pasja. Wiecie? Jedna z moich absolutnie pierwszych w tym życiu, o ile nie pierwsza. Jak sięgnę pamięcią w dal, to widzę właśnie książki, pasje w książkach. Zaraz obok zjawiska paranormalne, to swoją drogą, nie chcę. I żeby było zabawniej, to um, jakaś taka swobodna myśl o nagrywaniu podcastu, o nagrywaniu audycji na temat owych zjawisk paranormalnych, również przechodzi mi przez głowę od czasu do czasu. I kto wie, kto wie. Um, ale wracając do, do głównego wątku. Książki. Książki i dystans w konwencjonalnych ich recenzjach, z którymi się w życiu stykałem. Ten dystans nie leżał mi, dlatego że mój stosunek do książek zawsze był uczuciowy. Domyślam się, że to jest przyczyną, że mi to nie leżało, że mój stosunek do książek był zawsze uczuciowy. To znaczy.. Jak powiedziałem, była, jest to moja głęboka, intensywna pasja. Bardzo osobista rzecz. Um, nie jest to maraton czytania. Wiecie, jak mówi się, czy myśli o takim koncepcie mola książkowego, może się kojarzyć z takim um, człowiekiem, który pożera dosłownie książki, jedna za drugą, mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo, ale w moim przynajmniej przypadku, nie o to chodzi. Nie chodzi o to, żeby kompulsywnie konsumować kolejne lektury, ale o to, żeby się nimi cieszyć, żeby się nimi delektować, żeby naprawdę czerpać z tego pełnymi garściami. A co czerpać? To, co można w ogóle czerpać z książek, ale na takim jeszcze esencjonalnym ogólnym poziomie, jeszcze zanim wejdziemy w fabułę konkretną, o czym książka dana jest, to wszystkie łączy taka specyfika tego konceptu książek, polegająca na tym, że jest to jakiś świat przedstawiony, jest to jakaś przestrzeń, jakaś um, Stymulacja Twojej wyobraźni. Trzymając książkę w dłoniach trzymamy tak naprawdę hmm, wrota, portal do innego świata, gdzie praktycznie już zaraz, teraz, na zawołanie jest to dostępne. Jest dostępne przejście. Takie wiecie, jestem w tym momencie tutaj, a już za chwilę jestem zupełnie gdzie indziej w innym świecie, w innej rzeczywistości, w innych okolicznościach. Może nawet jestem kimś innym? Chociaż niekoniecznie oczywiście. Utożsamianie się z bohaterem czy z bohaterami powieści nie jest przecież konieczne. Nie musi tak zawsze być. Chociaż czasem jest. Czasem się znajdzie taki bohater, z którym naprawdę dosyć naturalnie, swobodnie się utożsamiamy. I lektura zyskuje na tym. <śmiech> Potrafi na tym zyskiwać. W każdym razie, wracając do tego uczuciowego związku, do książki. Jest to dla mnie bardzo przyjemna kwestia. I jeżeli chodzi teraz o te recenzje, to czytając niejedną recenzję książki, miałem właśnie takie odczucie, że to jest takie zdystansowane, że autor tej recenzji nie kocha książek. Nie ma tego uczuciowego podejścia recenzja jest w porządku. Była w porządku. Potrafiła być w porządku. Potrafiła być podręcznikowo-poprawna, że tak powiem. I nic ponadto. Właśnie o to chodzi, że nic ponadto. To się przydawało na języku polskim dla ludzi, którzy um, niespecjalnie przepadali za czytaniem książek, a chcieli zaliczyć, chcieli uzyskać chociażby, chociażby jakieś tam oceny, więc sięgali po takie opracowania, pewnie kojarzycie, streszczeń, lektur. Zawsze mnie to zdumiewało, zawsze. Um, więc wracając do tych lat, Pierwszych lat istnienia mojej strony domowej i publikowanych tam na jej łamach recenzji, nie recenzji, wrażeń z lektury, to określenie zdecydowanie bardziej mi odpowiadało. Właśnie dlatego, że to moje podejście do opisywania właśnie przeczytanych książek to było właściwie opisywanie wrażeń nie recenzja, nie streszczenie, nie jakieś ucenianie, chociaż czasem, czasem można byłoby odnieść takie wrażenie, ale generalnie właśnie zbiór odczuć na temat tej przestrzeni, tego świata, z którego właśnie wyszłem, um, który właśnie opuściłem, to tak jak wrócić z podróży, być może z dalekiej barwnej, pełnej przygód, zdarzeń, różnych zwrotów akcji, podróży. Wrócić i odnaleźć się z powrotem w takiej umownie określać przewidywalnej codzienności. Nie powiem szarej, ale w takiej, którą dobrze znacie, która jawi się Wam rzeczywistą pozornie jedyną rzeczywistą rzeczywistością. To, co jest prawdziwe. Książka nie jest prawdziwa, no nie. <śmiech> tak można uważać, że to jest swego rodzaju alternatywa. Być może czasem azyl. Wiecie, można jechać na wakacje, można um, zapewnić sobie taką alternatywę fizycznie, ale można właśnie sięgnąć po prosty, mały papierowy przedmiot i uzyskać dość podobny efekt. Na pewnym poziomie nawet bardziej ambitny, żartobliwie rzecz ujmując, gdyż stymulujący naszą wyobraźnię. Wiecie, jak tak o tym mówię, czy myślę teraz to przypomina mi się takie porównanie czytania książki z oglądaniem filmu. Zawsze zwracało moją uwagę w tym temacie to, iż film stanowił taką jedną, jedyną interpretację książki, Tutaj załóżmy, że mówimy o ekranizacji jakiejś książki, więc oglądając taką ekranizację mieliśmy do czynienia zawsze z taką jedną konkretną interpretacją kogoś tam danej książki. I byliśmy z nią skonfrontowani, byliśmy na nią niejako skazani, byliśmy do niej ograniczeni. I to wszystko. Już nie wnikając w detale typu jak wierna dana ekranizacja była. Ale bez względu na jej wierność, siłą rzeczy stanowiła jedną, pojedynczą, skromną interpretację, nad którą my, jako widz w roli widza nie potrzebowaliśmy w ogóle pracować. My w roli widza jesteśmy postawieni w biernej pozycji konsumenta, treści, już gotowej. To tak, wiecie, trochę jak sytuacja, w której powiedzmy, że uwielbiasz gotować i powiedzmy, jest ci odebrana możliwość przygotowywania posiłków, a w zamian masz, masz dostarczane tylko gotowe już, wiecie, koncepty typu, nie wiem, zamówioną powiedzmy pizzę z dostawą, czy, czy jakieś tam szybkie jedzenie, które wkładasz do mikrofalówki i pyk, już jest. No to dla kogoś, tego kogo pasją jest gotowanie, coś takiego będzie profanacją, wielką stratą potencjału, to nie o to chodzi. Oglądanie filmów jest oczywiście w porządku. Ja osobiście, jako przykładowo wielbiciel gatunku science fiction, uwielbiam oglądać filmy tego rodzaju, jak również i bardzo, bardzo, bardzo lubię czytać książki. Nie ma to dla mnie, wiecie, jakiegoś takiego znaczenia, że wolę jednego od drugiego. Lubię obie rzeczy. Nie stawiam jednej ponad drugą, pomimo faktu, iż dostrzegam bardzo istotną przewagę w moim odczuciu, dla mnie, w kontekście mojego gustu, książki nad filmem. I tą przewagą, tą przewagą jest właśnie ta możliwość samodzielnego interpretowania samodzielnego malowania w sobie tego obrazu, czy odwzorowywania obrazu, który próbował przed nami namalować książki autor. Czytamy książkę i odbieramy ją tak naprawdę na własny, indywidualny sposób. Powiedzmy, że um, bohaterką książki, którą właśnie czytamy, jest jakaś Ania. I ona pewnie będzie do jakiegoś stopnia mniej lub bardziej detalicznie opisana przez autora, ale tak czy owak, bez względu na to, każdy z nas tą Anię zobaczy w sobie, we własnym umyśle, we własnej wyobraźni, wewnątrz siebie, na własny, indywidualny sposób. I nawet nie tylko ją zobaczy, co też odczuje. Jedni odczują ją nawet bardziej, bo okaże się, że postać tej Ani jest jakoś im bliższa. Skłania ich do tego utożsamienia się z nią, o którym wspominałem wcześniej. Dla innych może nie będzie to poważna, ale generalnie każdy z nas zobaczy tą Anię na swój sposób. Pomimo właśnie faktu, że ona będzie do jakiegoś tam stopnia opisana, to tak owak uważam, że książka stanowi tylko pretekst do pretekst dla wyobraźni. Wiecie, to jest taka zabawna anegdotka z zupełnie innego tematu, z tematu tak zwanego prawa przyciągania, sekretu. Dla tych, którzy nie wiedzą, co to takiego, odsyłam do moich audycji źródło kreacji które gdzieś tam są w internecie, na jakichś tam moich stronach. Um, w każdym razie w obrębie tego prawa przyciągania czy zakresu istnieje coś takiego jak wizualizacja. Tak, wizualizacja to jest nic innego jak wyobrażanie sobie czegoś. teraz ktoś mógłby zapytać albo, na, albo inaczej, ktoś mógłby stwierdzić, że on nie umie wizualizować, albo na przykład, że nie jest pewien, czy potrafi to robić, czy ma do tego predyspozycje. I wiecie co? Jakiś czas temu zdałem sobie, z uśmiechem sprawę z tego, że odpowiedź jest bardzo prosta i że można tą odpowiedź przedstawić w dosyć taki przewrotny sposób, zadając pytanie. Jeżeli na przykład zastanawiasz się, czy potrafisz wizualizować, czy masz do tego predyspozycję, to żeby odpowiedzieć Tobie na nie, zadałbym Tobie pytanie inne. Czy potrafisz czytać książkę? potrafisz czytać książkę ze zrozumieniem. Dodam, to jest ważne. Ze zrozumieniem. Czy potrafisz przeczytać na przykład jakąś powieść i powiedzieć mi mniej więcej o czym ona była? Czy to pytanie brzmi banalnie? Brzmi strasznie, strasznie banalnie i odpowiedź wydaje się Strasznie, strasznie oczywista. I właśnie ta odpowiedź jest odpowiedzią na, na ewentualne wątpliwości dotyczące tego, czy potrafisz wizualizować, czy masz do tego predyspozycję. Jeżeli potrafisz przeczytać książkę ze zrozumieniem, przynajmniej częściowym, to automatycznie potrafisz wizualizować. Dlatego, iż moim zdaniem nie jest możliwe w ogóle zrozumienie czegokolwiek, co czytasz, bez zwizualizowania sobie tego, bez wyobrażenia sobie tego. Gdybyśmy nie potrafili wizualizować, czyli używać aktywnie, naszej wyobraźni na co dzień, to nawet literki czytane na stronach książek byłyby dla nas totalną abstrakcją. Jak obce, tajemnicze pismo złożone z enigmatycznych symboli. To wszystko. Natomiast Powodem, dla którego my rozumiemy generalnie to, co czytamy, jest to, że potrafimy przekładać te symbole, te krzaczki, znaczki, które się nazywa powszechnie literkami, na znaczenia mentalne, na koncepty w naszym umyśle. Przeczytasz słowo garnek i zobaczysz garnek w swojej głowie. W swoich myślach, swoich wyobraźni. Przeczytasz opis Ani i zobaczysz tą Anię w jakiś tam sposób albo, albo i również ją odczujesz. Zaczniesz mm, mieć do niej jakiś stosunek emocjonalny. Na przykład lubić ją lub nie. Będzie dla ciebie obojętna a może będzie Ciebie frustrować? A może będzie w Twoim guście? Czy można się na przykład zakochać w postaci literackiej? Jak najbardziej. Czy można się tak bardzo identyfikować z bohaterem powieści, żeby tu i ówdzie nami wstrząs wstrząsnęło emocjonalnie? Zależnie od tego, jak akcją pokieruje autor, można. To wszystko jest jak najbardziej możliwe. I to jest piękne w tym wszystkim właśnie, że czytając, tak naprawdę cały, cały czas przebywamy gdzie indziej, cały czas wizualizujemy, wyobrażamy sobie. Nie da się sensownie czytać książki inaczej. To można łatwo ocenić, jeżeli powiedzmy włączysz sobie podczas lektury taki czynnik obserwacyjny w sobie, który będzie od czasu do czasu weryfikował, czy ty zdajesz sobie sprawę z tego, co czytasz, czy jesteś w stanie powiedzieć w każdej chwili, to właśnie przeczytałeś oczy. Po to, żeby sprawdzić, czy aby twoje myśli nie uciekły gdzieś na bok, czy coś cię nie zdekoncentrowało, jakieś inne wątki myślowe, czy coś z tej zewnętrznej rzeczywistości. Aby czerpać maksymalnie dla lektury, jest niezbędne całkowicie zamknąć się na wszystko inne. Lub inaczej, jest niezbędne Maksymalnie przekierować własną uwagę w stronę tego, co się dzieje w tekście, co jest przed nami przedstawiane. To jest właśnie piękne, że mamy taką możliwość namacalnego wejścia w inny świat. Za każdym razem, kiedy otwieramy przed sobą stronicę. to jest niesamowita rzecz w kontekście stymulacji naszej wyobraźni. Hmm. I teraz mówiłem o tych recenzjach, wrażeniach lektury, o wątpliwościach czy niepewności co do, do nagrywania tej audycji które między innymi miały związek z tym, że ja zwykłem pisać o, o książkach. Pisałem już w tych pierwszych latach istnienia mojej strony internetowej. Napisałem wtedy jakieś kilkanaście, może nieco więcej wrażeń, czyli wrażenia z kilkunastu lub nieco większej ilości książek. Kiedyś gdzieś to było opublikowane, później na dłuższy czas porzuciłem ten nawyk opisywania wrażeń. Po prostu czytałem książki, ale nie pisałem o nich. Jeszcze później na jakiś czas prawie przestałem czytać, później powróciłem do lektury, czego byłem wielce zadowolony, ale i przypomniało mi się to spisywanie wrażeń. Sięgnąłem do tych starych zapisków i poczułem się zainspirowany do pisania nowych. To też zacząłem to robić i robię do dziś opisuję wrażenia z tych książek, które zainspirowały mnie do tego w wystarczającym stopniu. I tak, myśląc o perspektywie nagrywania audycji o książkach, czy jak wolisz podcastu, rozważałem, czy to ma sens, jeżeli ja piszę o książkach. Czy to ma sens powielać to? Ale po namyśle doszedłem do wniosku, że to niekoniecznie byłoby takie powielanie. Hmm. Pojawiło się wystarczająco wiele argumentów za. Albo wystarczająco mocne czy dobre argumenty za tym, żeby tak się nagrywać. Jednym z nich... Jest fakt profitów płynących spo, ze spontanicznego monologu opowiadania. To jest nieco inne podejście niż podejście, jakie mam spisując wrażenia z lektury. Wtedy się staram to jakoś bardziej usystematyzować, uporządkować w taką możliwie najbardziej zgrabną formę zamkniętą. Natomiast monolog? Hmm. Ja niejednokrotnie zwykłem opowiadać na przykład w mojej drugiej połowie o czytanych książkach, dzielić się moimi wrażeniami, spostrzeżeniami, stąd dygresje, porównania, odniesienia itd. itd. I wiecie co? Dostrzegam w tym pewne piękno. W tej spontaniczności, która jest pozbawiona takiej elegancji gotowego artykułu, ale za to jest bardzo freestyle'owa i czerpie z tego profity. Z tej spontaniczności, nieprzewidywalności nigdy nie wiadomo, o czym się powie, o czym się usłyszy. Gdzie powiodą myśli. To jest jeden z argumentów, który przekonuje mnie, który zachęca mnie do tego, żebym spróbował przynajmniej taką audycję o książkach powołać do życia. Innym jest to, iż taka audycja byłaby świetnym pretekstem dla mnie do tego, żeby jeszcze bardziej poobcować z moją własną pasją. Bo wiecie co, zauważyłem coś ciekawego. Mianowicie. Iż czytając książkę na co dzień, nie czuję aż takiej fascynacji. To znaczy, sprawia mi to sensowną przyjemność. Nie jest to dla mnie w żadnym razie trywialne, w żadnym razie pospolite. Um, Codzienna lektura sprawia mi sensowną przyjemność, jak najbardziej. Ale to wszystko. Ja wiem, że to może dawać o wiele, o wiele więcej entuzjazmu, radości, satysfakcji, kiedy się w to wniknie jeszcze, jeszcze, jeszcze bardziej. Móc na przykład porozmawiać o książkach z kimś, kogo to również kręci. Kto również na przykład kocha czytać. Kto również jest powiedzmy molem książkowym. To bardzo intensyfikuje zagłębianie się w pozytywne, w pozytywne bardzo emocje związane z tym, że tak naprawdę wnikamy ze własną pasję, w to, co kochamy, w to, co kochamy naprawdę, w to, co robimy, bo tego chcemy. Nie dlatego, że ktoś tam kazał, tak jak na przykład w szkole. Są osoby, które nie za bardzo lubią czytać a są osoby, które wręcz przeciwnie. Kiedy lubisz, kiedy kochasz to, co robisz, to jest zupełnie, zupełnie inna sytuacja, oczywiście zupełnie inne podejście. Więc pomyślałem sobie, iż nagrywanie takiej audycji o książkach, o moich wrażeniach z lektury, byłoby świetnym pretekstem do tego, żeby pownikać w tą pasję, poeksplorować ją znacznie bardziej niż tylko czytając, tylko w cudzysłowie, czytając książkę na co dzień, czy różne książki. Mówić o nich, powgłębiać się, pokomentować, podzielić spontanicznymi wrażeniami, podnosić spontaniczne połączenia i dygresje na bazie lektur, które gdzieś tam chodzą po głowie przeszłych i przyszłych i teraźniejszych. Bardzo mnie to fascynuje. Ekscytuje mnie ta perspektywa. Dlatego postanowiłem spróbować. Dać temu szansę otworzyć drzwi, jak to sobie często mawiam. I zobaczyć, co z tego wyjdzie. Poza tym jest jeszcze jeden powód, który dosyć mnie kręci. Jest na swój sposób osobisty. Powiedziałbym, iż Taka audycja byłaby dla mnie również pamiętnikiem swoistym. Miejscem, w którym mógłbym utrwalać moje różne doświadczenia z książkami. Jest to istotne dla mnie, dlatego, że ja na co dzień generalnie tego nie robię. no Wspominałem owszem, iż wpisuję czasem wrażenia z lektury, ale jakoś. Hmm. Jakoś to nie jest dla mnie wiele. Nie chodzi mi o ilość samych wrażeń, co o to, że spisywanie ich samych w sobie nie równa się nie jest konkurencyjne do takiej szerokiej dyskusji, pełnej dygresji, zwrotów, na temat książek jako takich. Jeden pojedynczy artykuł wrażeń z lektury nie jest konkurencyjny do takiej szczerej, entuzjastycznej rozmowy z przyjacielem, który również kocha książki, powiedzmy. Do takiej głębokiej, szerokiej rozmowy. Wiecie, Kiedyś natrafiłem na taki podcast o serialu Kwiezdne Wrota Stargate. I w tym podcaście tam było kilka albo więcej nieco odcinków. Prowadzący tak naprawdę angażowali się w ten temat od różnych stron, w temat tego serialu, w temat tego uniwersum, jak to się mówi, pod różnymi kątami. Jako wielbiciele, zdecydowani fani Gwiezdni Wrót rozmawiali, rozmawiali, rozmawiali. Spotkali się ze sobą i zagłębiali się to bardzo lubili. I to zrobiło na mnie wrażenie. I to robi na mnie wrażenie zawsze. Zawsze mnie bardzo kręci móc rozmawiać czy zgłębiać własne pasje w takim jak najbardziej maksymalnym stopniu. I teraz móc to jeszcze dodatkowo utrwalić jest dla mnie atrakcyjnym. Jest dla mnie atrakcyjną perspektywą tyż zawsze można do tego wrócić. Wiecie, ja kiedyś miałem taki ciekawy, jak teraz myślę, zwyczaj spisywania, czy prowadzenia takiej ewidencji czy danych książek. Założyłem sobie taki zeszyt, w którym zrobiłem sobie taką tabelkę i spisywałem tytuły autorów czytanych książek, wydawnictwa, ilość ich stron, data rozpoczęcia czytania, data zakończenia czytania, nawet, a nawet źródło pozyskania książki, czy ona była kupiona, czy była pozyskana z biblioteki miejskiej, czy była pozyskana z biblioteki szkolnej i tak dalej. Wiecie, ten zeszytik prowadziłem całkiem długo. Całkiem sensowną ilość czasu. Na tyle, że w końcu założyłem następny. I dzięki temu zyskałem jakiś ślad. Bardzo skromny, co prawda, bo tylko ograniczony do tytułów i autorów, ilości stron. Ale ale jednak istniejący, namacalny ślad, że dana książka przeszła przeze mnie kiedyś tam, że ja kiedyś się z nią zetknąłem. Z perspektywy czasu, gdybym miał przeglądać ów zeszyt dzisiaj, to prawdopodobnie nie jedna z tych książek byłaby dla mnie abstrakcją. Już nie pamiętałbym w ogóle albo prawie w ogóle, o czym to było. Może jakieś bardzo, bardzo mgliste pojęcie. I to jest dobre, bo można sobie odświeżać lekturę, którą na przykład pamięta się, że się podobała, ale nie pamięta się prawie w ogóle, o czym była. I to jest świetna sytuacja. Ja tak miałem niejednokrotnie i zawsze jest to dla mnie użyteczny punkt referencyjny do wyboru nowej książki, którą wiem, że będzie mi się podobała, bo wystarczająco wyraźnie to pamiętam. A jednocześnie, sięgając po nią dzisiaj, będzie to dla mnie atrakcyjna lektura, gdyż świeża. Minęło wystarczająco dużo czasu, żeby mogła być świeża. Tamte wspomnienia wystarczająco w wystarczająco wysokim stopniu zdążyły się zatrzeć. Nie ze wszystkimi książkami, oczywiście, tak jest, to nie jest z regułą. Niemniej jednak, z częścią, owszem. I to się wtedy bardzo przydaje do tego, żeby móc sobie od czasu do czasu zapewnić jeszcze większą ekscytację, jeszcze większą przyjemność, sięgając po jakąś świetną naturę, która wiem, że była bardzo, bardzo w naszym guście. Innymi słowy, powracać do ulubionych książek. I tak prowadziłem więc kiedyś ten zeszycik, tą ewidencję, i zyskałem dzięki temu namacalny ślad. Tak jak później spisując te wrażenia z lektury, o których mówiłem, również zyskałem jakiś namacalny ślad czegoś. To było szersze niż ta skromna ewidencja w zeszyciku. A koncept tej audycji jest jeszcze szerszy. Dlatego, że mogę ją wykorzystać jako świetne medium, nawet dla siebie samego, do monologowania, do swobodnych dygresji, znacznie bardziej swobodnych, spontanicznych i szerszych niż w pojedynczych wrażeniach w których nie jest moją intencją, żeby ciągle, ciągle robić jakieś właśnie wspomniane dygresje i tak naprawdę, żeby konkretna książka rozpływała się w tym wszystkim, nie? Moją intencją, kiedy spisuję wrażenia z konkretnej lektury, jest koncentracja na tejże lekturze. Na tej jednej. Generalnie. Przynajmniej generalnie. Hmm. Natomiast moją intencją, która przyświeca mi z nagrywaniu tej audycji, jest pozwolenie sobie na taki przyjacielski monolog, jaki mógłby stanowić ekwiwalent entuzjastycznej rozmowy z przyjacielem współdzielącym moją pasję lektury. Z kolejnym molem książkowym. Hmm. Dlatego dostrzegam dodatkowy profit płynący z tej audycji, być może dla Ciebie. Być może również lubisz czytać. Być może również lubisz rozmawiać o książkach. Wnikać, zagłębiać się w to wszystko. Hmm. Jeśli tak, to ta audycja może być dla Ciebie potencjalnie interesująca. A w dzisiejszym odcinku. Chciałbym opowiedzieć, o czym będzie. Chociaż już częściowo odsłoniłem to przed Tobą, przed Wami. Niemniej chciałbym coś tam dorzucić. O czym ta audycja będzie? Jakie mam zamiary? Jakie są moje zamiary? <śmiech> Oraz chciałbym opowiedzieć coś na temat własnej historii jako czytelnika. Coś na temat mojej pasji książkach, mojej czytelniczej pasji, jak to się wszystko zaczęło, ale zacznijmy od audycji. Audycja ma na celu, znaczy pierwotnie, pierwotnie miała zawierać w sobie wrażenia z lektury po prostu. Miała być takim audioodpowiednikiem tych artykułów, o których wspominałem. Z tego to wszystko wyszło, to był punkt wyjścia. Ale wczoraj jak o tym myślałem, to olśniło mnie, że przecież mógłbym albo inaczej, że taka audycja byłaby świetnym pretekstem do tego, żeby opowiedzieć również o innych okołoksiążkowych tematach, które mogą potencjalnie być przydatne dla każdego, kto lubi czytać. I tych tematów trochę jest. Hmm. Ja potraktuję je jako takie smaczki, niespodzianki. One mnie osobiście dosyć fascynują i mi osobiście bardzo, bardzo, bardzo się przydały jako pasjonatowi czytania lub słuchania, jeżeli sięgniemy po koncept audiobooków, tak zwanych, czy audioksiążek. Jest trochę tych tematów. Będą to m.in. interesujące źródła, interesujące narzędzia, interesujące odkrycia, które mogą robić potencjalnie bardzo, bardzo dużą różnicę. Będę chciał o nich opowiadać, będę chciał zawrzeć je w tej audycji, czyniąc ją nieco, w cudzysłowie nieco szerszą, niż tylko stanowiącą taki audiozapis wrażeń z konkretnych powiedzmy powieści, między innymi. Będzie to więc innymi słowy taka dodatkowa warstwa urozmaicająca cały ten podcast. A jak się u mnie zaczęło z czytelniczą pasją? Jak to było? Chciałbym sobie trochę powspominać spontanicznie i luźno teraz. Dlatego, że chciałbym otworzyć audycję moją osobą. Chciałbym uczynić ją Prawdziwą bardziej. Mówiłem o tym uczuciowym, emocjonalnym podejściu do książek. Ja również mam takie ludzkie podejście, rzekłbym, do tej audycji. Spotkałem się w życiu z audycjami prowadzonymi przez osoby, które. sytuowały siebie w cieniu. Wiecie, jak się słucha, powiedzmy prezentera wiadomości w telewizji, to można odczuć wrażenie, że nie ma osobowości. On po prostu jest medium, który, które przekazuje informacje, narzędziem I tylko to przekazuje informacje. I z czymś takim spotkałem się tu i głównie w audycjach. Ta audycja jednakowoż ma być bardziej osobista. Ona ma być moja. Ona ma być personalna. Ona ma być bardziej prawdziwa. Ma być ściśle związana ze mną, gdyż wszystko jest, wszystko w niej zawarte, wypływa z mojego punktu widzenia. Jest ściśle związane z moim gustem, z moimi osobistymi spostrzeżeniami, ze mną jako modem książkowym, z moimi doświadczeniami. Dlatego też postanowiłem, że w pierwszym odcinku sięgnę po własną historię. Jak to było z moją pasją książkową u źródeł. Hmm. Dlatego też zdecydowałem, iż w tym pierwszym odcinku dzisiejszym nie będę raczej przedstawiał wrażeń z żadnych lektur. O, tak wyjątkowo. Na dzień dobry na powitanie, na zapoznanie Ciebie z konceptem, z konceptem tej odycji. Więc powspominajmy. Hmm. Mówiłem wcześniej, iż książkowa pasja jest absolutnie jedną z moich pierwszych, o ile nie pierwszą pasją w tym życiu. Być może, a wręcz jak teraz o tym myślę, wydaje się to bardzo prawdopodobnym, ma to związek z faktem, iż ja jako dziecko byłem otaczany książkami. Dosyć wcześnie podobno. Były mi czytane ale i jest prawdopodobne, że sam sobie te książki przeglądałem, jeszcze czytać nie umiejąc. Generalnie miałem ich sporo. Oczywiście to były jakieś tam książki dla dzieci, generalnie z obrazkami w większej i mniejszej ilości. Były też takie bez obrazków. Były, były też takie, które mm, stanowiły trójwymiarowe obrazki, Ciekaw jestem, czy jest Wam znany taki koncept książki. Teraz sobie przypominam. Dosyć interesująco to wyglądało. To było coś takiego, co przypominało książkę. To się rozkładało jak książka. Ale jak to się rozkładało, to rozkładała się jak harmonika pewna konstrukcja trójwymiarowa, dosłownie. To był ciekawy pomysł. Ciekawe, czy do dzisiaj się takie coś produkuje i sprzedaje. Ja to pamiętam z bardzo, bardzo dawna. Jeden, jedno z moich najdawniejszych wspomnień w tym życiu Chyba dwie takie książki miałem. Tylko albo aż. One były dla mnie dosyć interesujące, bo bardzo działały na moją wyobraźnię. Chociaż no, raczej nie było tam słów, nie było tekstu, ale to było takie barwne. Jak teraz o tym myślę, to nie tyle pamiętam konkretnie, jak to wyglądało, co przeczuwam w sobie. Pamiętam wrażenie, odczucia, że to było bardzo takie dla mnie barwne, bogate w kolory i kształty. Tam jak otwierałeś, otwierałaś stronę za stroną, to kolejne takie konstrukcje trójwymiarowe rozpościerały się przed tobą. Było coś magicznego z tym. Niesamowite to było na swój sposób. Jak teraz o tym myślę, to nadal to czuję. Czuję nadal tą magię tamtego konceptu. A no w każdym razie wracając do książek. Byłem jako dziecko otaczany książkami. była generalnie stała ich ilość. One mam takie wrażenie nie pojawiały się często, nie pojawiały się często nowe. A może ja tak bardzo chciałem czytać, czy po prostu je przeglądać, że maniakalnie mówiąc żartobliwie, sięgałem bo te książki raz za razem, wielokrotnie przeglądając te same, przeglądając, czytając, kiedy już potrafiłem czytać, bardzo lubiłem to robić. Mnie to nie nudziło. Nie nudziło mnie czytanie tych samych książek. Jest coś intrygującego w tym, że tamte książki ja wielokrotnie do nich wracałem, ale nie z tych powodów, z których dzisiaj wracam do czegoś, jeżeli już to robię. Dzisiaj jak wracam do książki, to robię to dlatego, że ona należy do tych moich wystarczająco ulubionych, topowych. I dlatego dzisiaj wracam do książki, jeżeli już to robię. Jakiejś konkretnej. Natomiast wtedy, jak o tym pomyślę dziś, wtedy Wracałem do książek niejako z zasady. To nie było związane stricte z konkretną książką, że ona jest jaka jest, że jest, nie było związane to z jej treścią konkretnie. Co z tym, że jest książką. Fascynowała mnie książka jako taka, a nie tyle konkretna pozycja, jakiś konkretny tytuł, co książka jako taka. Koncept książki jako takiej mnie wówczas musiał fascynować, tak przypuszczam. I to fascynowało mnie na tyle, że właśnie wracałem wielokrotnie. Miałem książki poustawiane na półkach w moim pokoju i sięgałem po nie wielokrotnie, odnajdując namacalną przyjemność w przeglądaniu czytaniu ich raz za razem i raz za razem. I jeszcze raz, i jeszcze raz, i jeszcze, i jeszcze, i jeszcze. To, to samo zresztą robiłem z komiksami. Bo komiksy też miałem. Nie nudziło mi się to. O dziwo. Może to była prawdziwa inkubacja mojej pasji w przyszłej formie, pasji czytelniczej. Kto wie. W każdym razie miałem tej książki. I generalnie w którymś momencie, jak teraz sobie przypominam, zacząłem odczuwać dyskomfort braku nowych. Ale jeszcze zanim o tym powiem, to jeżeli mam traktować tę audycję jako swego rodzaju pamiętnik dla mnie samego, żeby utrwalić pewne kwestie, to wspomnę, iż jeżdżąc do babci, to również było to, czym tak naprawdę się tam zajmowałem. To była taka ciekawa sprawa, że był tam pokój, w którym znajdowały się książki. Pokój ten zwykle był pusty, tak przypuszczam. W sensie, nie było tam innych osób. I kiedy jeździliśmy z wizytą do babci, to ja się generalnie, przypuszczam, nudziłem wśród dorosłych. Ale na szczęście był tam ten pokój, w którym były książki. I mnie fascynowało i intrygowało to, co było wówczas dla mnie niezrozumiałe, Iż w tym pokoju miałem takie wrażenie, że za każdym razem, jak tam przyjeżdżam, to te książki są inne. W sensie jest tam inny zestaw książek. Nie wiedziałem skąd, nie wiedziałem jak to się dzieje, że one tam się pojawiają. Ale były. Tak to przynajmniej pamiętam, że były te książki i były inne. Za każdym razem, albo prawie za każdym. Przynajmniej nierzadko. Więc była, było to dla mnie egzotyczne doświadczenie jeździć tam i odnajdywać nowe książki. Wiecie, zabawne. Trochę to przypomina zachowanie mojego kota. Mój kot jak daje się mu karmę do miski, to ma taką specyficzną tendencję polegającą na tym, iż jak powiedzmy sobie zje tą karmę i można by powiedzieć, że wie, że miska jest pusta, to na przykład wskakuje na krzesło i zaskakuje z niego z powrotem, niedługo później, kilka, kilkanaście chwil później, żeby znowu do tej miski zajrzeć. to trochę przypomina zachowanie w niektórych grach komputerowych starszych, w których jak się, powiedzmy, wybiło wrogów i cofnęło odpowiednią tam, odpowiedni dystans do tyłu i z powrotem poszło się do przodu, to ci sami wrogowie, których wcześniej się wyeliminowało, pojawiali się nagle znowu znikąd. Ktoś może z Was pamięta taki syndrom, to mój kot się zwykł zachowywać w ten sposób, jeżeli chodzi o karmę. Z czego wyciągnąłem wniosek, że on myśli, iż jak na chwilę odwróci zwrok od pustej miski, to istnieje możliwość, że ta karma w tej misce się zresetuje. <ślesz> Słuchajcie, to moje, te moje wizyty u babci poniekąd przypominały ten syndrom. Tyle, że on mi się sprawdzał. U kota to się nie sprawdza generalnie. Jemu się karma generalnie nie pojawia magicznie w miejsce, Nie resetuje się sama z siebie. Ale mi te książki u babci się resetowały. Jakimś cudem. Jakimś sposobem, którego nie znałem. Jak przyjeżdżałem tam jakiś czas później, to stosik innych książek potrafił stać na stole. I te książki mnie intrygowały. I w ogóle całe to zjawisko mnie intrygowało. I było w tym coś kontrowersyjnego. A jako, że bardzo lubiłem książki, to oczywiście co robiłem, jak byłem babci? Zamykałem się w tamtym pokoju i zgłębiałem, zgłębiałem, zgłębiałem. Trochę czasu minęło i odczułem, zacząłem odczuwać dyskomfort płynący z braku nowych książek. Co prawda od czasu do czasu ktoś mi coś pożyczał, ale to było raczej punktowe, takie okazjonalne i hmm, raczej nie za bardzo mnie to satysfakcjonowało. Ilościowo. I wtedy ktoś, już nie pamiętam kto, podszepnął mi ideę biblioteki miejskiej. To była dla mnie tajemnicza idea. Biblioteka miejska. Hmm. Wow. To mi się wydawało wtedy czymś takim dorosłym, poważnym, oficjalnym. Myśląc o bibliotece miejskiej, bibliotece publicznej, czułem się onieśmielony. No ale dobra. <grywka> Jawiło się to teoretycznie jako perspektywa dostarczania mi nielimitowanej ilości nowych książek. Więc nieśmiało, bo nieśmiało, ale postanowiłem coś z tym zrobić i pamiętam, jak z mamą poszliśmy, żeby się tam po prostu zapisać, założyć kartę. I słuchajcie, pamiętam, że tego dnia Pani Bibliotekarka wskazała mi regał, który, z którego poleciła mi korzystać. No to ja sobie zapamiętałem ten regał i nic innego mnie nie interesowało, bo to mi odpowiadało taki, taki układ. O dziwo, dzisiaj mógłbym się nieco dziwić, że, że nie intrygowały mnie te inne regały, ale raczej mnie nie intrygowały, gdyż byłem prawdopodobnie zaabsorbowany i pochłonięty tym jednym. To był jeden czy kilka regałów dla dzieci, który już sam w sobie zawierał wystarczającą ilość nowej, potencjalnej ekscytacji dla mnie. Więc nie zajmowałem swojego umysłu całą resztą. Nie przyglądałem się jak wielka jest ta biblioteka, jak obszerne pomieszczenie, jak wiele innych regałów, jak wiele innych książek. Nie, nie, nie. nie. Ja skupiłem swój wzrok na tym, co zostało mi przedstawione jako regał dla mnie. To mi w zupełności wystarczało. Zacząłem z tego czerpać. Nie jestem pewien, ale być może pierwszą książką, którą wypożyczyłem wówczas, był jakiś tom, Tomik Uminków. Taki mm, małoformatowy, dosyć taki fikuźny. Ja pamiętam, że ogromnie ucieszyłem się, że wyglądało na to, i z tych Uminków tam co najmniej kilka tomików jest. Ucieszyło mnie to bardzo, gdyż byłem i jestem nadal wielkim fanem muminków. Bardzo je lubiłem i lubię. Więc bardzo mnie ucieszyło, że są w formie książkowej. No i tak sobie zacząłem czerpać z tych regałów dla dzieci. Hmm. Uczęszczać w tej biblioteki. Delektować się tym, cieszyć, że wreszcie mam nowe książki, stałe ich źródło, pewne. To była duża zmiana w moim życiu. Duża pozytywna zmiana. Jakiś czas później pani bibliotekarka zauważając, że ja tak bardzo konsekwentnie jestem cały czas skoncentrowany na tych regałach, które mi wskazała, zasugerowała mi, że mogę już generalnie właściwie skierować się również w stronę innych. Błysk w oku. Hmm. <śm> wiecie, ja tak jak mówiłem, generalnie nie myślałem o nich. One dla mnie nie istniały. Bo nadal nie zgłębiłem całkowicie tych, do których byłem ograniczony. Więc cała reszta dla mnie nie istniała, więc nie było dla mnie aż tak istotne. Ale jak ona zwróciła moją uwagę na to, no to dlaczego nie skorzystać? Otworzył się przede mną szerszy wszechświat. Naprawdę interesująca. I zacząłem czerpać też z innych regałów. Nagle ta biblioteka się dla mnie powiększyła. To jest jedna z takich które, do których mam jakiś sentyment. Z biegiem czasu stałem się postrzegany jako dosyć hmm, wiarygodny i wierny czytelnik w tej bibliotece. Zdziwiło mnie jak dowiedziałem się, że część osób właściwie wypożycza książki tylko po to, żeby sobie nabijać karty, bo tam były jakieś z tego profity w szkole chyba. To mnie naprawdę zdziwiło. Ja wtedy tego nie rozumiałem za bardzo, że można to robić dla takiej płytkiej sady. Ja miałem swoje książki, swoją miłość, swoją pasję. I nie interesowało mnie jakieś tam nabijanie karty, czy co. Chociaż chociaż cały ten koncept kart bibliotecznych był dla mnie też taki gadżet na swój sposób magiczny w stosowaniu. Podobało mi się to, że aby wypożyczyć książki i zabrać je ze sobą do domu, trzeba było wyciągnąć z nich karty. Można było to zrobić samemu i to mi się podobało. Hmm. Podobał mi się bardzo zapach panujący w tej bibliotece. W ogóle podobał i podoba mi się zapach książek. Uwielbiam. Zarówno starego, jak i nowego papieru. Takiej książki, która wiecie, leżała latami na regale bibliotecznym. Ale i również takiej książki świeżo łotko wydanej, gdzie czujesz papier drukarski, świeżo wyprodukowany. Uwielbiałem i uwielbiam doznawać tych zapachów. I jednym z moich rytuałów czytelniczych było to, tak w ogóle, iż. Lekturę nowej książki poprzedzałem wąskiwaniem się w To było magiczne. Każda książka pachniała bardzo, bardzo, bardzo przyjemnie. Choć na swój sposób inaczej. I wiecie, ta różna faktura papieru, różna jego gęstość. Strony były różne w dotyku. Niektóre miękkie. Inne szorstkie, gładkie. Jeszcze inne, śliskie trochę. Sztywne. Grube, cienkie. Jakkolwiek. To jest, wiecie, to, co mam na myśli mówiąc o emocjonalnym czy uczuciowym podejściu do książek. To wszystko było i jest dla mnie magiczne. Było, znaczy miało i ma nadal dla mnie czar. Wiecie co? Słuchałem swego czasu audycji, w której podjęto taki temat czytania książek tradycyjnego kontra czytanie takie na takich elektronicznych czytnikach typu Kindle czy jakieś inne. Może nawet na iPadie, czy na innych urządzeniach, po prostu na smartfonie, gdzie na przykład możesz sobie czytać nawet w autobusie. Możesz wykorzystywać każdy moment, jaki masz, żeby sobie poczytać, mając całą bibliotekę w kieszeni, w formie małego urządzonka lub w torebce. Hmm. I tamta audycja była dosyć ciekawa. Taka konfrontacja konwencjonalnego podejścia do takiego podejścia zdigitalizowanego, cyfrowego. Hmm. Wiecie, ja czytałem książki na smartfonie, to było dla mnie w porządku. Są tego profity. Niemniej jednak jako absolutny mól książkowy. Mól książkowy. <śmiech> Pasjonat książek. Wiem, że czytanie tradycyjne, gdzie trzymasz książkę w dłoni, gdzie możesz ją powochać, dotknąć, odczuć tą wspomnianą fakturę i tak dalej, jest bezkonkurencyjne. Że to faktycznie dla kogoś, kto to kocha, jest rytuałem. I zastępowanie tego iPadem, czy smartfonem, czy Kindlem jest profanacją. Jest odbieraniem całej tej przyjemności. Zostaje tylko esencja. Dzisiaj, wiecie, nawet nie tylko dzisiaj, ja chciałbym zaznaczyć, że nie patrzę na to tak radykalnie. Tak jak mówiłem, czytanie na przykład na smartfonie jest dla mnie w porządku. Tak jak i słuchanie audiobooków jest dla mnie w porządku, wręcz bardzo w porządku. To się stało dla mnie znacząco bardziej atrakcyjne niż mógłbym przypuszczać. ale jako ten wierny, wieloletni czytelnik doskonale wiem, jak przyjemny jest ten klasyczny rytuał. Doskonale to rozumiem, że to może być dla części osób bezkonkurencyjne. Dla mnie było z tego czasu i i ja swego czasu miałem takie ambicje um, kompletowania jak największej ilości fizycznych książek. Założenia sobie w którymś momencie własnej biblioteczki. Właściwie biblioteki. Wiecie. Osobnego pomieszczenia. Nawet już nie regał po prostu z książkami, który masz w pokoju. Co co nawet osobnego pomieszczenia. Wiecie. Nie tak dawno temu jeszcze, czytając Dune, to taka saga science fiction, właściwie odkrywając, że, że ta saga ma znacznie więcej części niż przypuszczałem, a przypuszczałem, że ma co najwyżej trzy, powiedzmy, to kiedy odkryłem, że ma znacznie więcej tych części, kiedy odkryłem, że mm, są one w Polsce wydane w bardzo ładnej formie, wizualnej, fizycznej, to podekscytowała mnie perspektywa skompletowania sobie całej tej sagi tom opasły obok tomu opasłego <grych> zabierające całą długą półkę. Pięknie by to wyglądało, pięknie. Jak zestaw w encyklopedii, tylko że byłoby to coś o wiele bardziej atrakcyjnego niż encyklopedia. Wow! To zrobiło na mnie ogromne wrażenie i dało mi wielki entuzjazm. Jak poznałem pierwsze tomy, Diumy, wydane przez wydawnictwo, którego teraz nie wspomnę nazwy, jak natknąłem się na te tomy w jakimś hipermarkecie i wow! bardzo ładnie wydane. Zrobiło to na mnie duże wrażenie. Jak ładnie wydano diunę w Polsce i że ten ujednolicony sposób wydawano następne tomy. I być może nadal się wydaje. Hmm. Więc miałem tą Ambicje zbudowania sobie nawet własnej takiej biblioteki fizycznych, książek, jestem świadomy niepowtarzalności rytuału. Niepowtarzalności rytuału. Trzymania książki w dłoniach na świecie to do mnie wielokrotnie w życiu przemawiało. Pamiętam taką scenkę też u babci, ale innej. Um, kiedy ja tam zwykle jeździłem z książką jakąś w pewnym okresie mojego życia i właściwie większość czasu spędzałem na czytaniu. Siadałem sobie na przykład na wersalce i po prostu czytałem, zagłębiałem się, już mnie nie było, już zniknąłem, czas leciał niezauważalnie, w ogóle nie postrzegałem próbu czasu, nie ja o to chodziło. Pożerałem, pochłaniałem te książki, pochłaniałem je. Wow. I któregoś razu <śmiech> odczułem taki kaprys, żeby po prostu wyjść na powietrze, wdrapać się na jakąś taką wyższą bramę. To nie była bramka, to była brama brama, jak taka drewniana, wysoka brama, na którą można jednakowoż było się wdrapać i można było sobie na niej usiąść. Więc któregoś razu odczułem taki kapry, żeby się wdrapać na taką bramę i poczytać sobie tam. <śmiech> to taki kadr w przyszłości, który mnie uśmiecha. Miło. Miło, naprawdę bardzo, bardzo miło. Czytało się te wszystkie książki. Wąchało się, dotykało, obcowało i dziwiło, że w dłoni trzyma się niepozornie wyglądający przedmiot, a w głowie ma się rozpostarty przed sobą cały świat. Wypełniony nie tylko obrazami, scenami, wydarzeniami, ale i uczuciami. To się czuło. Hmm. Wiecie, ja w podstawówce na przykład lubiłem na swój sposób chorować. Chociaż może to nie jest zbyt trafne określenie, więc mógłbym użyć innego. Lubiłem profity płynące z, z choroby. Kiedy na przykład leżałem w łóżku, musiałem leżeć w łóżku Byłem zwolniony ze szkoły i miałem po prostu leżeć w łóżku. To lubiłem to, gdyż mogłem wtedy spokojnie otrzymywać książki z biblioteki i pochłaniać je w jeszcze większym tempie, w jeszcze szerszej skali, dlatego, że właściwie nie mogłem wtedy zrobić nic innego. Nie miałem wtedy komputera, nie było tego internetu, tego wszystkiego. Hmm. Wyjść z łóżka nie mogłem, to nawet co mówić o wyjściu z domu. Dopiero. Więc to, co robiłem, to naprzemiennie spałem i czytałem. I Wymieniałem książki. Hmm. Gdybym miał zrobić teraz dygresję do, do tych elektronicznych form czytania, to Mógłbym powiedzieć, że również dosyć do mnie trafiają. Może to się wydaje dziwne, czy ja, taki zwolennik um, tego wspomnianego rytuału czytania konwencjonalnego z książką w ręku, potrafię czerpać przyjemność prawdziwą z czytania na przykład na smartfonie czy słuchania audiobooka, ale tak jest w istocie. Może jestem bardziej oryginalnym przypadkiem. Niemniej jednak tak jest. Dlatego ja, tak jak wspomniałem, nie stawiam generalnie jednego nad drugim, czy nie piętnuję. Nie, nie umniejszam wartości na przykład czytania na smartfonie, czy słuchania audiobooka. Um, bardziej umniejszam wartość czytania, jeśli już czytania takiego w przerwie. Bo w tamtej audycji, o której wspomniałem, gdzie porównywano czytanie takie właśnie rytualne z czytaniem, powiedzmy takim w autobusie, gdzie masz pięć minut i czytasz, to zwróciło moją uwagę wówczas, że no ja bym tak, nie wiem, to już nie chodzi o to, czy, czy masz książkę w ręku, czy masz w ręku smartfona. Co chodzi o to, co ty tak naprawdę robisz? Czytanie w przerwie, to takie jak siedzenie posiłku na szybko, w pośpiechu. Nie ma tej celebracji, nie ma tego smakowania. Właściwie można w ogóle nie być świadomym, że się coś zjadło. W ogóle można nie być świadomym smaku tego. Nie można mieć możliwości delektowania się tym, zagłębienia w te wszystkie aspekty i tak dalej. Bogactwo, wiecie kulinarne. Tylko po prostu jesz bardziej na zasadzie narzędzia podtrzymania funkcji życiowych organizmu. Bardziej jest to dla Ciebie takie wtórne. To tak jakby się jadło tabletkę witaminową zamiast obiadu. To tym mniej więcej jest dla mnie czytanie książki w przerwie. Na przykład przez kilka minut nie wiem, może w jakimś autobusie, czy, czy gdzie. Są osoby, którym to odpowiada, które zadowala przyswojenie treści w takich dawkach krótkich, gdzieś tam upchanych, wypełniających szczeliny ich dnia. I to jest w porządku dla nich. Ja to szanuję jak najbardziej. Natomiast jeżeli chodzi o mnie, z moim tym całym uczuciowym podejściem do książek, z moją czytelniczą pasją i ja on tak absolutnie nie mógł. Nie mógłbym tak, to by było dla mnie nieczytelne. Ja potrzebuję się wczuć. Potrzebuję się zagłębić w książkę. Potrzebuję w nią wejść. Potrzebuję się tam znaleźć. Jak mówiłem, że książka jest dla mnie takim portalem do innego świata, takimi wrotami. To ja potrzebuję przez te wrota przejść, naprawdę. A nie tylko rzucić okiem. Z dala, przez lornetkę jeszcze w dodatku. Potrzebuje tam wejść, być, działać, doznawać, doświadczać, odczuwać. Wiecie, przeżywać to. A żeby to uzyskiwać, potrzeba zdecydowanie czegoś więcej niż tylko kilku minut, góra kilkunastu w jakichś takich chaotycznych, spontanicznych okolicznościach, zupełnie nieceremonialnych, typu właśnie otoczenie, innych ludzi w autobusie, który sam sobie jest hałaśliwy i jakoś podejrzanie poruszający się. Hmm. Jednakowoż czytanie na smartfonie było i jest dla mnie w porządku. Wręcz potrafię czerpać z tego przyjemność. Jak najbardziej. A audiobooki? Audiobooki to, wiecie, w ogóle osobny, fascynujący temat. Kiedyś było to dla mnie co najwyżej egzotyczne. Taki koncept książki słuchanej. Książki audio. Natomiast z biegiem czasu stało się coś interesującego. Sięgając po książki w tej formie i doświadczając ich, stałem sobie sprawę z tego, że o wielkie zaskoczenie, jest to dla mnie nawet bardziej atrakcyjne niż czytanie wzrokowe, bez względu na to, czy czytam ze smartfona, tabletu, czy fizycznej książki słuchanie stało się dla mnie osobiście bardziej atrakcyjnym. To mnie zaskakuje po części nawet do dziś, chociaż dziś to dosyć lepiej już rozumiem. Dlaczego tak jest? A dlaczego tak jest? W moim przypadku. Albowiem okazało się, że wyłączając zmysł wzroku, czyli nie angażując zmysłu wzroku w lekturę. Kiedy mogę książki słuchać, a oczy zamknąć, to ta moja stymulowana wyobraźnia, która cały czas jest aktywna, to jak mówiłem wcześniej, przydając, wyobrażasz sobie, siłą rzeczy, wizualizujesz. To moja wyobraźnia w takiej sytuacji rozkwitała, rozkwita, jest aktywizowana jeszcze bardziej. Wiecie, to jest trochę tak, jak um, mówi się, że wrażenia dotykowe pogłębiają się, kiedy sobie zrobisz prosty eksperyment polegający na tym, że zamkniesz oczy. wrażenia dotykowe, smakowe, jakiekolwiek, pogłębiają się. Słuchowe, jakiekolwiek. Wszystkie inne bodźce mogą się stawać dla Ciebie bogatsze w odbiorze, kiedy zamkniesz oczy. Inaczej smakuje, inaczej się czuje, inaczej się słyszy. Można inaczej, można więcej słyszeć Więcej smakować, więcej czuć. Hmm. I w moim przypadku tak się dzieje. Kiedy słucham książki, odczuwam namacalnie te profity płynące z nieangażowania zmysłów wzroku. Zamykam oczy i to jest dla mnie. Mniej więcej tak jak porównanie telewizji w telewizorze, a telewizji w formie hologramu. Taka luźna metaforka. To się staje jeszcze bardziej żywe. Ta książka we mnie. Szybciej trafia w moim przypadku, osobiście. Nie mówię, że tak, tak jest, czy byłoby w przypadku każdego człowieka, ale w moim przypadku tak jest i chciałbym się tym podzielić, że w moim przypadku skłając książki ona do mnie trafia szybciej niż w przypadku czytanego tekstu wzrokowo. W dodatku, co więcej, słuchanie audiobooków Wnosi jeszcze pewien dodatkowy aspekt, dodatkową płaszczyznę, która jeszcze bardziej wzbogaca lekturę książki. A tą płaszczyzną jest sposób, w jaki lektor czyta jego osobiste nastawienie do tego, bo bywają lektorzy, którzy mają ambicje aktorskie. Bywają lektorzy, którzy czytają jak maszyny. Um, bez emocji specjalnych, bez, bez czucia. Słuchając takiego lektora możesz odnieść wrażenie, że on po prostu czyta i nic więcej. Natomiast są tacy lektorzy, których przeciwnie, kiedy słuchasz ich odnosi wrażenie, że oni nie czytają. Oni wyrażają to. Są w tym prawdziwi. Możesz odczuć w przypadku tych lektorów, że oni nie wykonują swojej pracy, którą ktoś im tam zlecił. Nie wykonują przynajmniej tylko pracy, co naprawdę są z tekstem emocjonalnie powiązani. Czują go. I przekazują go prawdziwie. I nie chodzi mi tutaj o taką sztuczną grę aktorską, bo jeszcze o sztuczną grę aktorską można się pokusić i nadal być sztucznym. Paradoksalnie. To jest jak najbardziej możliwe. Można imitować różne postacie i nadal, nadal sprawiać wrażenie sztuczności i dystansowania, nadal sprawiać wrażenie kogoś, kto tylko wykonuje swoją pracę lektorską. Natomiast istnieją lektorzy, których kiedy słuchasz, czujesz, że oni wyrażają to naprawdę że są naprawdę zainteresowani tym, co czytają, że rozumieją to, co czytają. W części głosów możesz wyczuć prawdziwe zaciekawienie, takie prawdziwe, szczere zainteresowanie. I to do ciebie trafia bardzo jako do czytelnika. To sensownie wzbogaca doświadczenie z książką, dodając istotnego, przyjemnego waloru do lektury. To jest dla mnie dosyć świeże odkrycie, chociaż już wiele audiobooków mam ze sobą, niemniej jednak to jest dla mnie dosyć świeże odkrycie, kiedy zdałem sobie z tego sprawę, dlaczego tak naprawdę ta forma audio stała się dla mnie tak atrakcyjna, iż w którymś momencie mojego życia zdecydowałem, że nie interesuje mnie już kolekcjonowanie fizycznych książek. Już nie jest to dla mnie atrakcyjne. W żadnym razie. Kiedy zdałem sobie sprawę z tego, że czytanie wzrokowe książki dzisiaj byłoby dla mnie zdecydowanie pozbawione, zbyt pozbawione atrakcyjności. To jest taka moja osobista Ewolucja czytelnicza, której się nie spodziewałem <śmiech> absolutnie, że to pójdzie w tym kierunku, że wybiorę tą formę audio jako dominującą dla mnie. Zaskakujące, ale zrozumiałe. I chciałem o tym również powiedzieć w dzisiejszym odcinku dla ciekawości. Wracając do wspomnień dotyczących mojej czytelniczej pasji, to gdzieś tam stanęliśmy na tej bibliotece miejskiej, bibliotece publicznej i na Rozpoczęciu korzystania z innych regałów, ale w którymś momencie nawet to stało się dla mnie za mało, za mało. I wtedy sięgnąłem też po inną bibliotekę. W innym mieście. Ale wiecie, to już nie było to samo. Ja to zrobiłem właściwie po to, żeby zyskać nowe źródło książek, żeby móc ich mieć więcej naraz. ale akurat tamto rozwiązanie finalnie nie za bardzo mi się spodobało, dlatego, że o ile moja ukochana biblioteka publiczna, do której uczęszczałem od dłuższego już czasu, była dla mnie dosyć outsiderstyczna i kameralna. Ja się czułem tam jak w domu. Komfortowo, ciepło. Ja jako outsider, to było dla mnie dosyć istotne, czuć się dobrze w miejscu, tak zwanym publicznym. Ja w tym miejscu, w tamtej bibliotece nie czułem się jak w miejscu publicznym tak naprawdę. Ja się czułem tam domowo. O tyle w tej drugiej bibliotece, do której się zapisałem, to pewnie naturalne i zrozumiałe. <coughs> czułem się zupełnie inaczej. Dosyć urzędowo, oficjalnie, zdystansowanie, chłodno. Hmm. To była... Być może nawet większa biblioteka. Ale ja się tam nie czułem dobrze. I jak pamiętam, że to był krótki epizod w ogóle, prawdopodobnie, korzystania z, z jej zasobów. A kiedy tam jeździłem, to tak naprawdę zależało mi na tym, żeby jak najszybciej wybrać sobie coś stamtąd i znikać. Niemniej jednak właśnie w którymś momencie był taki czas, że poczułem potrzeba większej ilości książek, niż mogła mi dostarczyć jednorazowo biblioteka publiczna, biblioteka miejska. A wcześniej, jeszcze z takich różnych, luźnych wspomnień, którymi chciałbym się podzielić dzisiaj, korzystałem gdzieś tam z biblioteki szkolnej. Chociaż już teraz niedokładnie pamiętam, jak to się zgrywało w czasie z biblioteką publiczną. Biblioteki szkolnej w podstawówce. Z tego okresu niewiele pamiętam. Raczej chyba tylko to, że miałem bardzo dobre z, z, z cyklem o Panu Samochodziku, który przeczytałem prawie cały, tam chyba bodajże z jednej książki. Czasem sobie myślę, że mógłbym wrócić do tego cyklu, gdyby gdzieś go tam namierzyć w formie audio, gdyż pamiętam, że on był dosyć dla mnie, dosyć dla mnie atrakcyjny. Właśnie to jest to. Prawie nic nie pamiętam, jeżeli chodzi o fabułę, o czym to było, ale pamiętam bardzo dobrze, że mi się te książki podobały. I to dosyć. dosyć. Hmm. Zbigniew Nienacki. Autor. Hmm. Bardziej niż bibliotekę z podstawówki, pamiętam bibliotekę ze szkoły średniej, ale zanim o tym powiem... Jeszcze dodam taką ciekawostkę, wiecie, ze wspomnień, jeżeli już wspominamy. To jeszcze jedną taką pamiętnikarską ciekawostką jest ciekawostka ze wczesnej podstawówki, tak mnie mam, gdzie miałem do czynienia z bardzo interesującym procederem, który jak o tym myślę dzisiaj jawi mi się Dosyć, dosyć wartościowym posunięciem ze strony edukacji. Mianowicie, czy ze strony promowania czytelnictwa wśród dzieci, po prostu. Promowania odpowiedniej postawy. Wiecie, to dosyć słabo wygląda w szkolnictwie tak w ogóle, no to to jest słaba, zdecydowanie słaba, eufemistycznie mówiąc rzecz, swoją drogą, że jak się potraktowało książki w szkole generalnie, że ten cały kanon lektur szkolnych absolutnie nie zachęca w moim odczuciu do czytelnictwa, do przynajmniej kojarzenia książek z czymś potencjalnie atrakcyjnym, po co warto sięgnąć i dać temu szansę? Bo jak ja myślę o kanonie laktów szkolnych, to generalnie widzę serię skład zakurzonych, skostniałych, przepoważnych pozycji, przedatowanych przede wszystkim, przedatowanych, które prawdziwymi książkami w moim odczuciu nie mają wiele wspólnego. One mają wspólnego wiele z ruinami podniośle wyglądającymi niczym jakieś tam kolumny greckie. Ale to nijak się ma, jeżeli chodzi o, o przyjemność lektury, no coś, co ma być atrakcyjne dla młodego człowieka. Co, co mogłoby... Wie, wiecie, ja sobie tak myślę, że edukacja mogłaby w naprawdę dobry sposób przedstawić uczniowi książki. Książki jako koncept. Jako koncept potencjalnie atrakcyjny, tak jak powiedziałem, któremu możesz chcieć dać szansę w efekcie, bo czujesz, że to może być atrakcyjne, że tam możesz znaleźć coś dla siebie. To nie chodzi o to, żeby każdy lubił, czy polubił czytać. Absolutnie nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby nie popadać w drugą skrajność. Ja widzę drugą skrajność aktualnie, że sprawimy, że ludzie masowo czytać lubić nie będą, gdyż książki będą im się generalnie niezbyt atrakcyjnie kojarzyły, znowu mówiąc audymitycznie, delikatnie. Ale nie zagłębiając się w ten temat, ciekawostką w tej przestrzeni jest to, co, z czym się zetknąłem gdzieś tam we wczesnej podstawówce prawdopodobnie, mianowicie Był tam taki zwyczaj, że to chyba, to chyba wyglądało w ten sposób, że można było sobie wybrać książkę z biblioteki szkolnej i trzeba było po jej przeczytaniu narysować jakiś obrazek, ilustrację dotyczącą treści tej książki. Czyli na swój sposób pobawić się w ilustratoria. <śmiech> hmm. I tenże obrazek oddawało się do oceny i to stanowiło taki swoisty raport z lektury. Ciekawy taki sposób na Sprawozdanie twojego rozumienia. Czytania ze zrozumieniem. Narysować obrazy. Czy to nie jest piękne? <gryw> Czy to nie jest piękny koncept? Oczywiście pomijamy lekkim milczeniem fakt, że nie każdy ma zdolności pastyczne. Ja nie miałem. I za mnie wszystko rysował tato. <gryw> Dostawałem same szóstki albo piątyki, nie pamiętam już, jakie tam wtedy były te skale. Ale wiecie, koncept bardzo mi się podoba, jak dzisiaj o nim myślę. Bardzo zgrabny, błyskotliwy pomysł, który hmm, być może dosyć zgrabnie się pasuje w promowanie czytelnictwa przez edukację na już na tych wczesnych poziomach, na tych niższych klasach podstawówki. Hmm. Podoba mi się i ta idea, jak o niej dzisiaj myślę. No ale wróćmy znowu do innego czasu, zróbmy skok do szkoły średniej i z tego okresu mam <śmiech> naprawdę mnie uśmiechające wspomnienie. Krótki to był epizod dla mnie, akurat tamtej biblioteki, w szkole średniej, do której uczęszczałem u początku, czyli to była jakaś pierwsza klasa, pierwsza klasa, pierwsza klasa w szkole średniej. Znajdowała um, się biblioteka, w której ła, gospodarowała, zwariowana kobieta w pozytywnym słowa znaczeniu, która sprawiała wrażenie absolutnej pasjonatki. Ogromne, zniewalające i druzgoczące <śmiech> przeciwieństwo pani bibliotekarek z mojej ukochanej biblioteki publicznej, które to panie bibliotekarki były uosobieniem spokoju. <śmiech> spokoju, uosobieniem zen, tak bym być może mógł powiedzieć dzisiaj. Stoicki spokój i statyka. Nie mylić z zlegmatycznością. Nie, nie. One były pozytywne dla mnie w odczuciu, ale były spokojne. Spokojne. Spokój i statyka. Natomiast bibliotekarka ze szkoły średniej to była kobieta, która zrobiła na mnie wrażenie zdecydowanie żywiołowej wielkiej, wielkiej, wielkiej, wielkiej entuzjastki. I kiedy ona tylko się spostrzegła, że ja lubię czytać, że ja jestem zainteresowany jakimiś tam różnymi, różnymi tematami, to co zrobiła? Wzięła mnie tam na zaplecze, bo tak naprawdę cała ta biblioteczka w tamtej szkole przypominała zaplecze. Ona nie była duża, prawdopodobnie. Wzięła mnie tam <grybujesz> i zaczęła mi po prostu, jak na niektórych filmach, podawać książki, jedna za drugą, trzecia, czwarta, piąta. Ja w Bibliotece Miejskiej um, nieco upolewałem w upolewałem nad faktem ograniczenia do trzech książek, chociaż wielokrotnie pozwalano mi brać nieco więcej Um, to jednak, wiecie, żeby móc brać więcej książek, potrzebowałem pewnego stażu w tej bibliotece, wyrobić sobie pewne zaufanie, że ja naprawdę czytam, że ja zwracam te książki i tym podobne. Natomiast w tej bibliotece w szkole średniej, to praktycznie błyskawicznie, no, być może za moją pierwszą nawet wizytą tam, ona, tak, kobieta, bibliotekarka, jakoś, nie wiem, parapsychicznie zrozumiała, że ja jestem molem książkowym, nie wiem, nie wiem, może empatycznie to odczuła i zaczęła mnie zawalać tymi książkami. Ja jak tam weszłem, tak wyszłem stamtąd z plecakiem napakowanym Wcale nie podręcznikami, on był wypchany po brzegi, napięty, te, te zamki się ledwo trzymały, był strasznie ciężki i był napakowany tak naprawdę książkami z tej biblioteki, <śmiech> które ona mi po prostu jedna za drugą bo polecała różne, bardzo entuzjastycznie, bardzo żywiołowo, to zrobiło na mnie ogromne, ogromne wrażenie i jest jednym z bardziej pozytywnych wspomnień dzisiaj, jak o tym myślę prawdziwa pasjonatka, spotkać ją, hmm. korzystać z tamtej biblioteki dłużej, powchodzić z tą kobietą w relacje w sensie czytelnicze, na tym czytelniczym poziomie, podyskutować o książkach, pójść za dalszymi jej sugestiami. Hmm. To mogłoby być zdecydowanie interesujące i myślę sobie, że osoby, które miały i mają przyjemność Tykać się z nią mogą czerpać z tego potencjalnie wiele, wiele profitów. Ja to bardzo doceniłem wówczas. Ja jako, wiecie, gadżecikarz książek, mój książkowy i też również wielki, wielki entuzjasta i pasjonat czytania, możecie sobie wyobrazić, jak się czułem wówczas wychodząc z tamtej biblioteki z wypakowanym plecakiem, od razu go dostając, bez żadnego budowania kredytu, zaufania, mm. <grych> bez takich rzeczy, tylko od razu. Wow, zrobiło to na mnie wrażenie. Zrobiło. Ja w ogóle, wiecie, lubię, jeżeli chodzi o książki, jedną z rzeczy, które bardzo lubię, jest objętość. Nie przepadam za książkami, które są cienkie. Um, uwielbiam, jak książka jest grubsza niż 300 stron. 400, 500, 600, spoko. Jak ma kilka tomów, to już o, pięknie, rewelacja, fenomenalnie. Jestem w niebie. Jak ma wiele części, też fajnie, bo nawet jeżeli wówczas pojedyncza książka jest dosyć cienka w moich kategoriach, czyli powiedzmy poniżej 300 stron, to mogę sobie wtedy spojrzeć na cały cykl jako na całość w jedną książkę i będę usatysfakcjonowany. Tak w przypadku było w przypadku Ani Zielonego Zgórza, którą tego czasu zrobiono dla mnie bardzo miły gest, uczyniono bardzo dobry uczynek i skompletowano dla mnie w bibliotece miejskiej całą serię. Skompletowano, mam na myśli przechowano, żeby ona się zachowała niewypożyczona w całości. Powiedziano, że te książki pochłaniam, po prostu pochłaniam entuzjastycznie, więc skompletowano dla mnie całą serię wszystkich Ani. To swoją drogą było dla mnie dużym, dużym zaskoczeniem, że istnieją, istnieje więcej Ani, że tak powiem. Dlatego, że przez długi czas w moim życiu istniała tylko jedna Ania z Zielonego Wzgórza. Ja nie miałem Pojęcia, że są następne części. I kiedy się dowiedziałem, że są następne, i to więcej niż jedna, dwie, o, byłem w ekstazie. Zawsze tak jest, że jak się dowiaduję, że jest więcej części danej książki, to jestem w ekstazie, bo po prostu jestem w ekstazie. I tak, tak było w przypadku wspomnianych Dune, o których mówiłem wcześniej, w tej audycji, dzisiaj gdzieś tam wspomniałem, napomknąłem. Tak było w przypadku Ani daleko, daleko wstecz w czasie. I to było miłe, jak właśnie skompletowano dla mnie wszystkie części owych ań. I kiedyś sobie tam poszłem, zabrałem je i zadowolony wróciłem. Miałem wtedy taki rytuał chodzenia do biblioteki przez las. Albo lasek. jakby to nazwać? Hmm. Było to dla mnie to powiedzieć. Powiedzieć, że to było bardzo miłe, to za mało. Bardzo miło wspominam. Tamten czas, kiedy chodziłem sobie do biblioteki, chodzałem sobie do biblioteki przez las. Mm. Krótkie wypady, bo ta biblioteka nie leżała znowuż tak daleko od domu. Ale lubiłem to bardzo. Jakoś tak Miło, miło, miło, to wspominam. Hmm. Czy chciałbym coś jeszcze powiedzieć z tych kwestii, wspomnień? Wiecie, przyświecała mi taka idea, żeby zarysować za pomocą różnych punkcików w czasie różnych kadrów, moją pasję czytelniczą, skąd ona się wzięła, z tego, że ja byłem otaczany książkami jako dziecko prawdopodobnie. I to jakś naturalnie szło dalej. Hmm. Czytałem, czytałem, czytałem, jedno za drugą. Zakładałem te zaszyciki z ewidencją czytanych książek, o których wspominałem. I cała ta sprawa czytania lektur szkolnych, które, która była obciążeniem dla wielu, dla mnie była trywialna, bo czym było przeczytanie jeszcze jednej książki, co najwyżej sięgnięciem po, po pozycję, która będzie powiedzmy mniej atrakcyjna. Gdyż, gdyż nierzadko te lektury szkolne były dla mnie mniej atrakcyjne. Ale to wszystko. Chociaż to też jest ciekawe, że to nie jest zasada, dlatego że czasem zdarzały się takie lektury, które mi się wręcz podobały i sięgałem po nie z własnej woli, a nie tylko dlatego, że było to wymagane przez program nauczania. Taką książką był było kwowalizm w czasie, kiedy sięgnąłem po nią. Wcale nie musiałem tego robić, ale sięgnąłem sobie z jakiegoś takiego wewnętrznego kaprysu i nie pożałowałem. Podobała mi się ta książka wówczas. Tylko tyle pamiętam, że mi się podobała. Tak jak i Krzyżacy. Ciekawe, ale w sporej mierze tam, ta książka też mi się podobała. Coś mnie w niej ujęło. Chociaż przyznam, że Moje nastawienie do tej książki, zanim zacząłem ją czytać, było niesympatyczne, absolutnie niesympatyczne. I jeszcze pamiętam, że forma, wiecie, w jakiej dostałem tą książkę, wydanie fizyczne, było odpychające, bo przypominało po prostu toporne słowniki językowe. Jak miałem jakieś takie słowniki w skórzalnych oprawach, opasłe tomy, to dwa tomy krzyżaków wyglądały w ten sposób. I to zdecydowanie mnie nie zachęcało do lektury. Zdecydowanie. <śmiech> Niemniej jednak, jak zacząłem czytać, to czym bardziej zagłębiałem się w lekturę, tym bardziej zdawałem sobie sprawę, że wypływająca z tych stron nieprzyjaznych treść mnie absorbuje. Że jest tam coś, co mi się podoba. Dzisiaj absolutnie nie określiłbym krzyżaków czy kwowali z lekturami w moim guście, ale wówczas, w czasie, kiedy czytałem te książki, znalazły się tam jakieś aspekty, które mi się podobały. No, taka nawet ciekawostka, że na szczęście zdarzały się lektury szkolne, które potrafiły mi się w jakimś tam stopniu podobać. To były rzadkości, rodzynki. Ale na szczęście, znowu biorąc pod uwagę, że ja na co dzień czytałem wiele, to te nieatrakcyjne lektury szkolne, gdzieś tam ginęły w tłumie. I to było dla mnie dużym ułatwieniem. Także myślę, że na tym zamknę moje wspomnienia. Przedstawienie mnie jako mola książkowego, pasjonata książek, pasjonata lektury, Hmm. Jestem ciekawy, jak dobrze udało mi się przedstawić siebie w tej roli. Hmm. Mam nadzieję, że dobrze. <śmiech> Wystarczająco. Um, że stałem się bliższy Tobie w ten sposób. Sensownie bardziej niż tylko jakaś tam anonimowa, abstrakcyjna osoba stojąca za podcastem. W następnych odcinkach zacznę już umieszczać wrażenia moje, czy różne takie luźne przemyślenia. To będą bardziej takie luźne, spontaniczne przemyślenia, pełne pewnie dygresji różnych na temat lektur różnych. Czy to aktualnie czytanych, czy takich, co planuję przeczytać, czy takich, co już przeczytałem gdzieś tam. Trochę tego się zebrało. Mam sporo do powiedzenia, sporo do poruszenia, z czym chętnie bym się podzielił. Przedstawił Tobie różne, różne książki. W domyśle ja adresuję ten podcast do osób, które lubią czytać. Więc jeżeli lubisz czytać, to być może coś Ciebie zainspiruje. Tych książek, które przytoczę. <głos> będę w nie będę w nie wnikał, elaborował nad nimi. Ale i, tak jak mówiłem, umieszczę jeszcze pewne smaczki pokoło Jakieś ciekawe rozwiązania, które mogą być przydatne czytelnikowi, które mogą robić nawet dużą różnicę, które mnie osobiście zafascynowały. Mm, wow. Już mnie ekscytuje perspektywa opowiedzenia o tym i najchętniej powiedziałbym o tym teraz, ale postanowiłem, że ten odcinek to będzie zdecydowanie wstęp <głosy> i nic ponadto, więc chcę się tego trzymać. A już w na następnym odcinku przejdziemy bardziej do rzeczy. Konkretne Książki i konkretne smaczki w boku. A więc myślę, że to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o episode one of Molium. Wyznania pola książkowego. Mówił